Ja właściwie nie wiem, co się stało z Gackiem, bo w ogóle ten wyścig, trzeba powiedzieć, że nie tylko oczywiście finał, tylko cała, cały dzisiejszy dzień, e, cała dzisiejsza runda obfitowała, jeżeli chodzi o naszą skromną e, drużynę, w, e, w różnego rodzaju przygody. I jak wszystko dobrze szło, no to jak nic się nie działo, no to oczywiście czyste przejazdy i dobre, dobre czasy, kwalifikacje udało się wygrać, natomiast w półfinale, w półfinale już jakiś jeden wielki disaster. Po pierwsze mieliśmy problem z ładowaniem turbo, po drugie dostałem jeden strzał, drugi, czwarty, wszystko pokrzywione, auto nie jedzie i, i, i generalnie no nie był to najszczęśliwszy bieg. Z kolei już wyścig główny, mimo tego, że, że nie, czy finał, mimo tego, że nie uparaliśmy się ze wszystkimi jakby bolączkami, które nam się zdarzyły, czy przygodami, które nam się, czy skutkami przygód, które nam się wydarzyły w półfinale, no to dla nas szczęśliwie, no bo jestem na podium i właściwie zawsze każde podium jest dobre. Znowu Relicross jest nieobliczalny, możesz być najszybszy jeżeli chodzi o czasy okrążeń, a tu nagle albo awaria techniczna, albo jakiś nawet mały kontakt kosztuje po prostu utratę tempa, miejsca i udziału niestety w ceremonii zakończenia.